Czy zauważasz, że nie ma żadnej dobrej rzeczy w tobie, nic pozytywnego, co można by zaliczyć na twój rachunek, że cała twoja droga, którą podążałeś, to umiłowanie rzeczy, których Bóg nienawidzi i nienawidzenie rzeczy, które są miłe Bogu?